Witam serdecznie, jest ze mną Dariusz Górniewski, który jest pośrednikiem finansowym i jedną z rzeczy, którą robi, to pomaga ludziom wychodzić z długów. I dzisiaj zgodził się udzielić kilku rad dla ludzi, którzy w takich długach są, ale też myślę, że warto, żeby posłuchali ludzie, którzy w długach nie są, aby w takie długi nie wpadli. Lub żeby wiedzieli, jak pomóc, jak doradzić tym, którzy w takich długach może są. Więc zacznijmy od tego. Jak ludzie wpadają w długi? Cześć Andrzeju. Witam jeszcze raz przy wszystkich słuchaczy. Jak ludzie wpadają w długi? A Chociażby goniąc za tym, co ma ich odporność, a na co ich na dzień dzisiaj nie stać. Ale dzięki kredytowi mogą, by, mogą to mieć. Czyli mój sąsiad lepszy samochód, to ja też zmienię lepszy samochód. To już takie prozaiczne, ale proszę mi, wierzcie, tak, tak to widzę. Poruszam się w grupie różnych klas ludzi. i W tym momencie obserwuję to na co dzień. Często, gęsto ludzie kupują nowszy, większy telewizor, po dwa, po trzy laptopy do domu dla każdego dziecka, dla każdej dorosłej osoby, gdzie Ilość czasu poświęcanemu danemu gadżetowi jest minimalna w stosunku do jego ceny, a jednak kredyt albo raty 0% z są i pozostają z nami na kilka, nieraz kilkanaście lat. Tak samo zmieniamy dom na większy, chociaż tak de facto nie potrzebujemy większego, albo bierzemy się za budowę i budujemy dom od razu za duży w stosunku do naszych potrzeb ale dlatego, że żeby móc się, że tak powiem, pokazać. To takie podstawowe sposoby. Często gęsto też wpadamy w zadłużenie, jeśli jedno z małżonków na przykład zmienia pracę albo traci pracę. No, dzisiaj żyjemy w takich czasach dynamicznych. Ja na to staram się patrzeć na perspektywę możliwości, bo sam kiedyś doświadczyłem takiej sytuacji, że nie zwalniano z pracy i też myślałem, że to jest koniec świata bo ponieważ ja się bardzo wiązałem y, uczuciowo z moim pracodawcą i y, y, jeśli chodzi o moje zaangażowanie, natomiast y, y, kwestie później okazało się, że to był najlepszy ruch, jaki mógł mnie spotkać, dlatego że dzisiaj nie byłbym tu, gdzie byłem, gdyby mnie y, raz czy dwa nie wywalono z jakiejś pracy za to, że miałem inną wizję biznesu y, i inną wizję, bankowego, niżeli moi e, zwierzchnicy. Okej. Okay. Dzięki, Darku. Jeżeli chodzi o długi, to jest takie pojęcie spirali, wpadanie w spirale długów, tak? Wielu ludzi, y, szczególnie tych, którzy tego nie doświadczyli, słyszą i, i kiedyś mnie ktoś zapytał, mówi, ale o co chodzi w tej spirali długów? Dlaczego? Przecież to jest proste, no jak masz długi, to nie zaciągasz przecież kolejnych i tak dalej. Jednak ludzie zaciągają. Na, na czym to polega? Co ich do tego skłania? No, to jest prosta rzecz. Za każdym razem myślimy życzeniowo. Zresztą ty jako bardziej psycholog od tej strony jesteś w stanie to lepiej swoim słuchaczom wytłumaczyć pewnie niż ja. Natomiast ja obserwuję skutki praktyczne tej, tej sytuacji. Czyli Zaciągnęliśmy jeden kredyt. Liczymy, że go spokojnie spłacimy. Natomiast Zdarza nam się w życiu czy osobistym, czy zawodowym coś, co powoduje, że patrzymy na, stykamy się z sytuacją, że jest chwilowy brak tego finansowania, gdzieś na coś nam brakuje. No więc stwierdzamy, a dobra, no jeden duży kredyt mam, to teraz zaciągnę jeden mniejszy, częściowo spłacę dopłacę do tej raty dużego, ale potrzebuję na coś jeszcze innego. No i jak już mamy 4-5 albo często karta kredytowa staje się takim problemem, bo z kartą kredytową jest jeszcze z czasów, kiedy sprzedawałem sam kartę kredytową, a potem zarządzałem zespołami, które sprzedawały. Zawsze prosiłem, żeby moi doradcy tłumaczyli jedną rzecz klientowi w momencie sprzedaży, że karta kredytowa można porównać do żeletki, którą można się ogolić oczywiście, ale można się jej pozacinać, a można w ekstremalnym przypadku nawet podjeżyły podciąć. Więc to nie jest tak, że przedmioty czy kredyty są złe. Źle można je używać. I w tym momencie karta kredytowa też jest takim przyczynkiem. Człowiek myśli, że to są jego pieniądze. A to są pieniądze banku I on może ich użytkować i spłacać w terminie. Ja polecam zawsze spłacać całość, natomiast no, jeśli nie, to tylko 5%. Bo jak ktoś się wgłębi w kartę kredytową, to okazuje się, że jej maksymalne oprocentowanie jest znacznie większe, jeżeli to czyli przysłowiowe. W tej chwili 10% to jest maksymalne oprocentowanie karty kredytowej. Tylko policzcie sobie procent składany, jeśli spłacacie tylko 5%, a karta kredytowa kosztuje was de facto, płacicie odsetki od całej kwoty, którą wykorzystaliście. Mimo, że spłacicie nie 5%, płacicie 95%. To i tak oprocentowanie, jak ktoś mi nie wierzy, to niech sprawdzi w warunkach ogólnych karty kredytowej. Jest od całej kwoty zaciągniętego kredytu. I ludzie na takich rzeczach bardzo często się łapią i potem okazuje się, że no przecież spłacam moją kartę po, po parę tysięcy, no nie, nie mogę spłacić w trzech czy czterech, tak jak zaciągnąłem, no bo tam miałem wydatki związane z remontem, ale spłacam. I klient nie zdaje sobie sprawy, że z miesiąca na miesiąc spłaca, ale spłaca w większości odsetki, a nie spłaca na kapitału, który pożyczył. I to jest podstawowy problem, jak żeby spłacić taką kartę, zaciągamy kolejny kredyt, albo żeby spłacić inny kredyt, zaciągamy kolejny kredyt. To już jest światło dla nas, że coś z naszymi finansami jest nie tak i że wpadamy właśnie w tą spiralę zadłużenia. I to się dzieje tak mimowolni, mimochodem, dlatego że już jesteśmy trochę tak oswojeni z tym, że mamy dług i ten dług nas nie przeraża. To Ta perspektywa, że nie posiadamy pieniędzy na koncie, tylko posiadamy linię kredytową na koncie i póki ona nie jest do końca wykorzystana, to czujemy się z tym OK, no bo przecież w zestawieniu jak wejdziemy na swoje konto to środki dostępne pokazuje się ileś 100 złotych albo ileś tysięcy albo dziesiątków tysięcy złotych. Ale już nie pamiętamy o tym że to nie są pieniądze na plusie tylko że to jest ten kredyt który mamy dostępny. Okej okay, dzięki myślę że tutaj dosyć mocno przybliżyłeś tą sytuację szczególnie właśnie te karty kredytowe i linie kredytowe. A powiedz, no ktoś stwierdza dobrze, jestem zadłużony, mam problem. Co powinien, co powinien robić? Jakiś rad dzieliłbyś takiemu człowiekowi? Ja bym ten procent to, to, z wychodzenia podzielił sobie na takie cztery główne elementy. Pierwszy element to jest czy ja zdaję sobie sprawę, ile faktycznie wszystkich długów posiadam bo często jest, psychologicznie nazywa się to efektem wypierania. Chodzi o to, że jak o czymś nie myślimy, to wydaje nam się, że to nie istnieje. I w tym momencie nawet boimy się często z moimi klientami, którym pomagałem wyjść z długów albo je przynajmniej ogarnąć od sprawy techniczno-finansowej, żeby one jak najmniej już się pomnażały, a jak Klient był w stanie sobie to poukładać, to było siąść z kartką w ręku i podliczyć sobie, gdzie w jakim banku, gdzie na jakiej karcie, jakie mam zadłużenie, jaką ratę od tego zadłużenia płacę i zrobić sobie taką tabelkę, też jak mam długi prywatne, gdzie indziej, czy długi często firmowe od prywatnych nie oddzielamy podczas kiedy przy działalności gospodarczej, to jest kompletnie to samo. Dlatego, że i tu i tu odpowiadamy w pełni swoim majątkiem osobistym. I tu i tu, jak mamy wspólność majątkową z, z małżonką czy z mężem, odpowiadamy całym majątkiem, więc w takich sytuacjach pierwszy krok policzyć dokładnie ile mamy zadłużenia. Jak mamy jakieś zadłużenie prywatne, też piszmy sobie to na kartkę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz e, to jest e, sprawdzenie swojego biku bankowej informacji kredytowej. Można zamówić sobie taki raport rozszerzony, e, plus z oceną punktową i dzięki temu będziemy posiadali informacje o sobie, jakie może zaciągnąć o nas bank, dowolny bank. I to w taki sposób, który żaden bank nie, nie zaciąga, bo nie chce im się płacić za po prostu tak dokładną informację informacji wystarczy, gdzie jakie mamy kredyty zaciągnięte albo wystarczy na jakie kwoty. Dlatego naprawdę drugą rzeczą jest sprawdźmy ten raport Bikowski, bo dopiero wtedy będziemy wiedzieli co w przyszłości ewentualnie możemy zrobić albo musimy zrobić, żeby na przykład jeden większy kredyt dostać konsolidacyjny, ale za to na dłuższy okres, ale z ratą, którą jesteśmy w stanie spłacać. Drugi krok to policzmy swoje dochody, ale nie tylko te z umowy o pracę. Zastanów się, czy nie możemy wynająć yy, część mieszkania. Często spotykałem się z tym, że yy, rodzice wysłali swoje dzieci na studia i okazywało się, że mają dwupietrowy y, domek. I nigdy nie myśleli o tym, żeby wynająć część, a ich dochody yy, spadły z tytułu umowy o pracę, albo też na rurę i naraz kredyty jakieś pozostawały. Też zastanówmy się, czy w jakikolwiek inny sposób nie jesteśmy w stanie dodatkowego dochodu wygenerować, czy też przez jakąś pracę w wolnym czasie, czy też po, przez wynajęcie nawet postawienie na swojej działki planera Możliwości jest naprawdę sporo, ale to dopiero w momencie, kiedy jesteśmy w stanie myśleć aktywnie. Bo podstawą wychodzenia z długów jakichkolwiek jest postawa aktywna. Jeśli poddaliśmy się, to nie jesteśmy w stanie ruszyć dalej. Jeśli chcemy walczyć i podjąć walkę, a jeszcze lepiej jeśli mamy jakiegoś doradcę, który nam w tym pomoże, żeby nasza siła woli nie osłabła po pierwszej, że tak powiem w zdarzeniu z rzeczywistością albo pierwszym telefonie od jakiegoś wierzyciela czy jakiegoś banku i yy, z działu windykacji, żebyśmy się tutaj nie za załamywali, to potrzebny nam jest trzeci krok, czyli napisanie na kartce papieru. To jest bardzo ważne, żeby te rzeczy zapisywać nie w komputerze. Okazuje się, że jest pewne sprzężenie mięśniowo-psychiczno-motoryczne, czynność pisania powoduje, że zmienia się nasze nastawienie w mózgu. Wówczas ten plan, który spiszemy sobie, nawet jeśli on nie zadziała, to wierzcie mi, że efekt jego was po jakimś czasie bardzo zaskoczy. I w tym planie wyjścia podstawą to jest spisanie Jaki mam w tej chwili majątek? Kto z rodziny może mi pomóc? Mimo, że często gęsto mówimy, że jeśli chcesz stracić dobre kontakty w rodzinie, to, to pożyć pieniądze. Jednak w Polsce ta instytucja rodziny, jak już naprawdę jesteśmy w ciężkiej potrzebie, to częściej tam znajdziemy oparcie, niż w przyjaciołach czy w jakichkolwiek instytucjach finansowych. Kolejną rzeczą jest pewne sztuczki wychodzenia z długów, które już mogę podpowiedzieć w momencie, kiedy ktoś zwróci się do mnie e, o, e, z pytaniem o pomoc, czyli czy muszę spłacać pełną ratę, żeby mnie zwindy że nie zwindykowali, czy mogę w jakiś sposób e, negocjować wysokość oprocentowania już długów, które sobie zrobiłem. Nawet w momencie, kiedy ten mój dług przez mój bank został sprzedany czy jakiejś firmie windykacyjnej typu Kruk, czy jakiemuś funduszowi, którzy inwestują w długi, skupują je i później restrukturyzują. I tutaj jest wiele elementów. Podstawą w tym planie wyjścia jest spisanie sobie krok po kroku to będę robił po to, żeby z tych długów wyjść. Dobrą metodą jest na przykład spłacanie głównie jednego kredytu, żeby go zamknąć. Jak go zamknę, dopiero biorę się za następny. Czy to jest dług czy, typu linia kredytowa, czy to jest dług typu karta kredytowa. W tym, w tym względzie polecam spłatę w pierwszej kolejności karty kredytowej, a dopiero linii kredytowej albo kredytu głównego. Natomiast na samym końcu zawsze zostawiamy sobie kredyt hipoteczny, nawet gdyby on był, był w frankach. Dlatego, że pamiętajmy, że w tej chwili frank stoi bardzo wysoko, natomiast kredyt hipoteczny zaciągamy na wiele lat i w tym momencie ta sytuacja jeszcze przez te dziesiątki lat wręcz może się totalnie odwrócić i zmienić. Chociażby w momencie, kiedy moglibyśmy przystąpić do strefy euro, to okazałoby się, że kredyty frankowe wcale nie są bolesne. To jest trzeci krok, a czwarty no to jest realizacja, czyli punkt po punkcie spisuję sobie co tydzień, co parę dni, co z mojego planu wyjścia udało mi się zrealizować. Przynajmniej raz miesięcznie muszę takie podsumowanie zrobić żeby w ogóle mieć szansę realnie reagować w czasie rzeczywistym na wszystko to, co mnie spotyka w ciągu e, nadchodzącego tygodnia, miesiąca czy kolejnych dni. Jeśli będę w tym względzie myślał aktywnie, czyli zacznę w ogóle coś w tym kierunku robić, jak robienie sobie tych czterech kroków one nie wymagają, Bóg wie jakiej, e, analizy finansowej, nie wymagają kilku godzin nad wyliczeniami. Naprawdę, to zajmuje kilkanaście minut z dobrym doradcą, który wypyta o szczegóły. Samemu można to też zrobić, trochę dłużej to zajmie, aczkolwiek też spokojnie do tego dojdziemy i uwierzcie mi, najdłużej czasu to wyciągnięcie i wykopanie wszystkich umów bankowych trwa. Natomiast jak już to mamy, to spisanie tych wszystkich rzeczy i posprawdzanie to jest moment. Okej, okay, czyli jest bardzo konkretny plan, który przedstawiłeś, który myślę, że jest bardzo cenną wskazówką. Natomiast żeby nie wpaść w długi, tak? czyli cofamy się do momentu, że ktoś ma pieniądze. Co doradziłbyś osobie, która ma pieniądze, powiedzmy nie ma jeszcze żadnej karty kredytowej, linii kredytowej, nie zaciągnęła żadnego kredytu. Co byś polecał, nie brać kredytu, jeżeli brać to jak brać, jak zarządzać finansami, czy kilka słów mógłbyś w tym temacie powiedzieć? Oczywiście, ja nie tylko z mojej perspektywy, ale też z perspektywy mojej klientów, to jedno wiem na pewno, że kredyty można podzielić na dobre i złe. Gdzie dobrymi kredytami nazywam te kredyty, które zaciągamy po to, żeby zwiększyć naszą, nasze zarobki? Czyli na przykład e, zaciągam kredyt hipoteczny po to, żeby kupić mieszkanie, natomiast z czynszu, który biorę w tym mieszkaniu za wynajem, e, nie do, spłacam kredyt, to jeszcze e, jakieś pieniądze, jakieś w tym znaczeniu, przynajmniej kilkaset złotych mi zostanie. Więc. De facto ten kredyt mimo, że jest w moim portfelu jest moim obciążeniem to jednak przyczynia się do tego, że ja co miesiąc mam dodatkowy zysk, więc dla mnie to jest dobry kredyt. Jeśli potrzebuję do firmy naprawdę jakiegoś urządzenia. Tutaj podam taki przykład z firmy, w której pracowałem. Okazało się, że firma była w bardzo podbrankowej sytuacji. Mimo to zdecydował menadżer tej firmy że kupi samochód mały do rozwożenia produktów, bo okazało się, że duże samochody po prostu logistycznie raz nie opłaca się ich puszczać w krótkie trasy. Do wielu centów handlowych czy sklepów nie mogą wygodnie podjechać i w tym momencie cykl dostaw realizowany tylko i wyłącznie przez duże samochody był mniej korzystny, niżeli zakupienie jednego małego dostawczaka. W tym momencie takie narzędzie mimo, że pozornie pierwsze wydaje się długie, na dłuższą metę przynosi większy zysk, więc warto w mądry sposób też wydać niejednokrotnie większą kwotę pieniędzy po to, żeby uelastycznić na przykład swoją ofertę firmy. A złe kredyty no to tego typu kredyty, gdzie zarabiam, już podam skrajny przykład, ale też mam kilku takich znajomych, zarabiają po 20, po 30 tysięcy miesięcznie i wyobraźcie sobie, że raz na parę lat zwracają się do mnie o kredyt w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych po to, żeby z rodziną na wczasy wyjechać. Wydaje się to niemożliwe, a jednak okazuje się, że po prostu im... im więcej zarabiasz, tym twoje zabawki stają się droższe i dlatego może ci nie starczać. To taka moja dewiza i jedna rzecz no, kredyty tak samo jak mówiłem o kartach kredytowych to nie produkt jest zły. To jest nasz sposób myślenia zły o tym jak chcemy Druga sprawa jest jeszcze ważniejsza. Zarabiamy, powiedzmy, że odłożyliśmy ileś tam pieniędzy, nie wiem, czy to jest kilka, czy kilkadziesiąt tysięcy. Naprawdę, poszukajmy w internecie, dzisiaj żyjemy w globalnej wiosce. Możecie znaleźć w internecie mnóstwo przykładów, w jaki sposób pomnożyć swoje, swój kapitał. I to nie jest jakaś wiedza tajemna, tylko dla osób, które w tym siedzą. Absolutnie odradzam wam inwestycje typu giełda albo Forex. Jeśli chcecie szybko pobudzić się tych oszczędności, to, to jest szybka droga. Nie mówię, dużo się nauczycie w krótkim czasie. Natomiast Pytanie, czy ta wiedza naprawdę za tą cenę jest wam potrzebna? Dzięki Darku za podzielenie się ten swoim bogatym doświadczeniem. E, powiedz, jeszcze za chwilę pewnie przedstawimy różne projekty, które realizujesz i strony, gdzie można więcej informacji o tobie zasięgnąć. Powiedz, czy coś jeszcze, co jest związane z finansami, a co przychodzi ci do głowy, to czym chciałbyś jeszcze się podzielić ze słuchaczami? E, ja myślę, że jest jedna taka rzecz, że w życiu finanse są ważne, natomiast też ważne są nasze wartości, które stoją za tym wszystkim. Czasami sam spotykałem się z takimi sytuacjami, gdzie źle się czułem z pracą, którą konywałem, tylko dlatego, że wiedziałem, że ona jest z dwa rodzaje. Albo zyskowna dla mnie, niekoniecznie najlepszy wyborem dla mnie, mojego klienta, albo w drugą stronę, Zyskowna dla mojego klienta, natomiast niekoniecznie najlepszym wyborem dla mnie. I wówczas naprawdę warto y, przysiąść w chwili spokoju, myśleć sobie o, o tym, czym w życiu chce się kierować, jakie są stoją za tym wartości, a dopiero potem do tego zarówno życie finansowe, jak i osobiste, rodzinne. I wtedy no, osiągamy taką, że tak powiem, może nie perpetuum mobile, ale taką pełnię. Andrzej to bardzo fajnie tłumaczy na kole życia i dzięki temu możemy łatwiej ogarnąć też te sprawy finansowe, i które też stoją w zgodzie z naszym wewnętrznym poczuciem wartości i naturą. Nie warto robić czegoś na siłę, bo inni to robią. Nie inwestują w giełdę, to ja też zacznę w giełdę inwestować. Warto naprawdę zastanowić się, jakiego typu jestem inwestorem, co mnie interesuje i poszerzyć swoją wiedzę, bo jednak, jak my nie będziemy interesować się naszymi finansami, to wszelkiego rodzaju maści doradcy nie zrobią tego za nas. A jeśli zrobią, to zrobią w taki sposób, który będzie dla nich korzystny, natomiast dla nas przy dobrych wiatrach, może jednak tej gwarancji w żaden sposób nie uzyskamy. To tak może trochę filozoficznie, ale faktycznie po latach w branży finansowej skłaniam się do takiej tezy, że jeśli nie zajmiesz tam swoimi finansami, to nie licz, że ktokolwiek zrobi to za ciebie. No dzięki, to są bardzo cenne myśli. Super, że się nimi podzieliłeś. A powiedz teraz... Ktoś kto chciałby więcej się dowiedzieć złapać z tobą jakiś kontakt o swoich projektach które robisz opowiedz nam. Słuchajcie w tej chwili od jakiegoś czasu zaczynam prowadzić bloga czy też dla tych którzy później będą odsłuchiwali tej audycji już prowadzę bloga pod Podam wam dwa adresy, bo w tej chwili działa jeden, natomiast na dniach zacznie działać drugi. Jeden blog to jest darek.górniewski.pl, a drugi tata.finansista.pl. Czy, czy na jednym, czy na drugim blogu znajdziecie ze mną kontakt? Dla tych osób, które chciałyby, że tak powiem, mają jakąś pilną potrzebę, i w pierwszej kolejności, żebym to potraktował priorytetowo, to można złapać ze mną kontakt, pisząc po prostu na mojego maila na wirtualnej Polsce darek podkreśnik, gorniewski małpa wp.pl z dopiskiem, że dzwonicie po wysłuchaniu audycji Andrzeja Burzyńskiego, wtedy na, na pewno będę mógł Was zaoferować preferencyjne warunki. A oprócz opowiem wam o paru projektach. Jeden z projektów jest, na którym teraz portuję to zakup działek budowlanych w hurtowej ilości, ale bo bardzo atrakcyjnej cenie wręcz dla inwestorów gwarantuje zakup 50% poniżej ceny rynkowej. To są działki nad morzem, bo w okolicach Pucka, 7 metrów od Zatoki, czyli bardzo fajna lokalizacja, jeśli chodzi o czy działki budowlane, czy też domki rekreacyjne i tak dalej. A ta cena powoduje to, że albo będziemy mieli bardzo fajną konfigurację, jeśli sami będziemy chcieli coś tam wybudować i wziąć kredyt hipoteczny, no to wtedy tam cena działki tysiąc metrowej wynosi 60-70 tysięcy. Natomiast no my płacąc przynajmniej 50% mniej tej ceny, automatycznie zyskujemy to, że mniej wkładu własnego potrzebujemy albo też mamy niższe ubezpieczenie, niskiego wkładu własnego. To już takie techniczne informacje z mojej dziedziny. A drugi projekt to jest, stworzyłem program dla pośredników finansowych, gdzie dzielę się twoją najlepszą wiedzą, w jaki sposób sprzedawać produkty bankowe klientom, gdzie oni będą tobie płacić i większe pieniądze, niż płacił ci dotychczas bank, a ty jesteś w stanie zaoferować lepsze usługi, niżeli dotychczas przez jakikolwiek bank i klient widzi, że to mu się spina i opłaca się tobie zapłacić bezpośrednio. Mało tego, w jaki sposób rozmawiać z bankami wyrabiać sobie kontakty, żeby twoi klienci traktowani byli lepiej, niż standardowy klient, który się zwróci do banku i aby tobie też bank stworzył możliwości, mimo że nie masz podpisanej z nim umowy, natomiast żeby traktował cię wyjątkowo. I to jest kupę lat doświadczeń i wiedzy, którą zdobywałem na poszczególnych szczeblach. Nie ukrywam, że ułatwiło mi to też, że pracowałem w banku i wiem w jakim systemie pracują ludzie zatrudnieni w banku i jak to wygląda od strony e, złotych obrączek etatowca i dzięki temu no, lepiej rozumiem e, tych ludzi i też e, rozumiem ich potrzeby a co za tym idzie wiem jak z nimi rozmawiać żeby e, zrobili to co jest dla nich dobre ale też dobre e, dla ciebie a w tym wypadku klient za to będzie gotów ci zapłacić i dlaczego warto zapłacić bezpośrednio pośrednikowi za jego dobrą i często gęsto nie tylko pracę, ale też wiedzę o rynku finansowym? Bo jak się zastanowimy, jak wyciągamy kredyty, to okaże się, że zazwyczaj zaciągamy go w banku, w którym już mamy to, albo który ktoś nas z przyjaciół czy rodziny polecił podczas kiedy oni wykonywali dokładnie takie same finansowe i dokładnie w ten sam sposób zaciągali kredyty. Więc pytanie, czy naprawdę ta oferta bogata, przypomnę, że jest kod sześciu banków w Polsce, nie licząc banków spółdzielczych i skoków poszczególnych i czy naprawdę te wszystkie banki mają takie same oferty dla tych grup klientów i grup zawodowych? Z tym pytaniem Was zostawiam. Dzięki Darek, zostawiasz nas nie tylko z pytaniem, ale też z różnymi cennymi myślami, którymi się dzieliłeś. Ja dziękuję Ci jeszcze raz i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchali tego podcastu.